Odcinek dwudziesty Skręcony jak agrafka, od pasa pochylony do przodu szedł korytarzem, zarzucając biodrami tak komicznie, iż każdy normalny człowiek mimo współczucia powinien wybuchnąć śmiechem. Nikt tego nie robił, co dawało efekt podwójnie komiczny, a nie robił tego nikt, ponieważ pokręcony i pląsający był samym pierwszym zastępcą generalnego. Ja byłem w sytuacji uprzywilejowanej, powiem raczej, instytucji zależało na mnie, niż mnie na niej. Co się stało? Spytałem. Dzień dobry. Daj pan spokój, stęknął zagadnięty, machnął ręką. Żyć się, niech to, to cholerstwo tak bądź. O, o Jezus! Dzień dobry, lumbago. Wie pan co? W sam raz dzisiaj jest środa. Mój znajomy, Siasiu, Lwowiak, emeryt, masażysta, a on jest jednocześnie kręgarzem, Przychodzi właśnie w środy na dobrowolny dyżur. No taki sobie wariatuncio filantrop. Dużo takich już dziś nie ma. Niestety, wyjęczał pierwszy zastępca generalnego, lecę na zebranie. Oj, lecę. Skomentował własne określenie parskmy uśmiechem. Wczoraj wróciłem z delegacji, z USA i, i mam relacjonować, co oni w tej technice wyrabiają. Ten z – Kapitalizm, panie inżynierze, to się we nie miał. O Jezu, o Jezu – zawył raptem. O, – O Jezu, to, to, to koniec będę, będę kichał. E, – e, e. Kichnął potężnie, rycząc przy tym, jak bawu zawirowało nim, malo nie upadł na kolana, zastygł oparty o ścianę w pozie złamanego scyzoryka. – Co za sens, tak się męczyć – rzekłem – Ujmując go za lokieć, pluń pan na to zebranie i niech pan idzie ze mną do siasia, myślę, że pomoże Ale ja sam temu zebram, o Jezu Przerwał, nagle zaklął jak szewc, po tym, o Jezu Skrzywił się niemiłosiernie, zawył znów przez oczy. Niech się dzieje, co chce, idziemy do tego, jak mu tam siasia A niech by i do samego diabła by Urali! Pan Siasiu żegnał pacjenta w drzwiach gabinetu, którego na takie charytatywne działanie po postawieniu na nogi jednego z lekarzy użyczył mu ośrodek zdrowia przy instytucji. Kolejka na widok autokarykatury pierwszego zastępcy generalnego usłużnie przywarła do ściany, wskazując wejście. Czy Państwo przypuściliby Pana, bo widzę, że nie skończył kaskadę różnych, ale rzeczywiście, to zrozumiałe, lecz bardzo prosimy i tym podobnych achów i ochów przerwała jego pytanie. Co oni się nagle wszyscy takich rzecz nie zrobili? Uśmiechnął się pan Siasiu, zamykając drzwi. Widzę, że pan nie poznał, panie Siasiu. Kogu tego pana? Niech się pan nie gniewa, ja jestem człowiek prosty, niewykształcony i rypie, może właśnie dlatego, rypie prawdy. Dla mnie może pan być minister czy woźny, wszystko dwa. Liczy się tylko, że wygląda pan jak wielki nieszczęści. Dupadło pana teraz jak trza i boli nie licho. Co, osiada pan? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie tu o tak. Posadził pierwszego zastępcę generalnego na skraju kozetki pokrytej ceratą. Sam przysiadł za nim. Bokiem powiódł palcami wskazującymi średnim, delikatnie, powygiętym kręgosłupie. Uuu, dwa kręgi, nie jeden. A bolić będzie, <śmiech> Bedzi roześmiał się z niepasującą do niego satysfakcją. Pan mocno bujący. O Jezu! Przeraził się zbolały zastępca. Widzicie, tam... A normalnie to, to, to, to niespecjalnie Ale widzicie Widzimy, widzimy Pan Siasiu nadal uśmiechał się pełno gębu A to śmieszne Coś śmieszne Przeraził się racjonalnie pierwszy zastępca Wszyscy co <głos》> mówią do mnie W liczbie mnogiej, Jak tu siadają mówią O Jezu Tym razem i ja nie mogłem powstrzymać się od uśmiechu A inni No przeważnie mówią taka czy inna mać <głos》> No dobra Poważniał, przycisnął, a palce miał, a ja to wiedziałem, bo niejednokrotnie mnie nimi maglował, miał te palce z żelaza. Ach, kurzu, panu, nieco złe! pierwszy zastępca na całą instytucję i nagle zorientował się, że stoi wyprostowany. Cholera! Jak pan to zrobił? Pan jest, pan jest... Malobraknia rzuci mu się na szyję, pomyślałem. A no jesteśmy, jesteśmy Uśmiechał się nadal pan Siasiu Inaczej nie przychodzilibyśmy tu Bo niby płacą. A jak z bólem? Spytam A wie pan? Pierwszy zastępca generalnego Ostrożnie przychylił się w lewo Potem w prawo Spojrzał zdumiony na uśmiechającego się Bez przerwy masażystę Jak słowo daje to nieprawdopodobne No Nie powiem żeby się tak zawsze udawało Ali Rzucił zadowolony pan Siasiu ale się udało. Spojrzał na korytarz i wybuchnął śmiechem. <śmiech> Panu tego pańskiego rygucane kolejkę zmietło. <śmiech> Organ to pan ma, trzeba przyznać. Pozwoli pan, że zapali. A może pan polóweczkę, bo ja tylko tak wypadę. <śmiech> Wetknął polówkę z porta w lówkę szklaną, poklepał się po kieszeniach w poszukiwaniu zapalek, przypalił od podsuniętej przez pierwszego zastępcę generalnego złotej zapalniczki, czy mógłbym ją panu ofiarować? Pan Siasiu spojrzał przeciągle, zaciągnął się dymem. Pan raczy żartować, a ja nie, ja nie kukituję. Przychodzę tu, by pomóc, wie pan. A w pewnym wieku, spojrzał przez otwarte okna, za którymi na gałęzi drzewa przysiadł kruk i ostrzył dziób. W pewnym wieku człowiekowi zaczyna coraz bardziej zależeć na tym, by by przydać się jeszcze na coś. Nie, nie chciałem pana urazić, panie Stanisławie, a prawdę powiedziawszy, powinienem pana ozłocić. Ja eee, nie przypadam za złotem. Ale może lubi pan, no bo ja wiem, koniaczek, może kawiora, może talon by się panu przydał na samochód, czy na... Mówiłem panu, ja jestem człowiek prosty, niewymagający, ale coś panu opowie. Ma pan czas? Pierwszy zastępca generalnego spojrzał na zegarek, otworzył usta, zamknął je, strzelił palcami, siadł jeszcze z przyzwyczajenia nadmiernie ostrożnie i uśmiechnął się też. Dla pana, panie Siasiu, zawsze. No więc, gdy przebijano trasę WZ, zagnali mnie do e, ekshumacji trupów. Masażyste? Nie, wtedy jeszcze nie byłem masażystą. Wtedy... Spojrzenie mówiącego znów powędrowało za okno. Wtedy to nikim być jeszcze nie mogłem, wie pan. Ojciec wrak, roboczy, klasa. Taki wrak, że klasa wszystkie drzwi przede mną zamknęła. Dobrze jeszcze, że tych najgorszych nie utworzyła. Zaciągnął się dymem, wstrząsnął popiół dostający na stoliczku pokrywki od Weka. Tato tam zgnił za tymi drzwiami. Pierwszy zastępca generalnego zerknął na drzwi, sam zapalił w Marlboro. O, wie pan, gdzie drwa rąbią. Ta, wiem, wiem, tylko zależy. Pan Siasio wyszczerzył zęby w uśmiechu. Czy my rąbiemy, czy nas rąbią. Tym razem, ponieważ znałem niewyparzoną gębę masażysty, a bałem się o niego, odezwałem się ja. No ale wracając do kawioru, do koniaczku, no dobra, dobra, masażysta sięgnął ręką nad głowę, pociągnął wyimaginowany łańcuszek klozetowy. Spuszczamy, dobra. Otóż jak wyciągaliśmy trupy ruskich, to wie pan, za ramiona, za nogi hej, ryp. A Germańców to byli przeważni oficery. Lupato. Bo rozlaziło się, to rozliwało wypan. Wie, wie, pan, wie pan dlaczego? Bo panowie oficiren to właśnie krawy, kawiorek, kuniaczy, gantryk, kodzik, a czubaryki byli napędzane kapucho, bimbrem, kartoszką i tuszonko. I to się wszystko trzymało kupy. Osobliwa teoria. To jaka teoria? To ja sam ich rzucał, panie, nie wiem jak do pana, pewnie pani inżynierzy. Może być. Uśmiechnąłem się w duchu. Taki on inżynier, jak ja tancerz. Cóż, jeśli jest się pierwszym zastępcą generalnego, niczym więcej już być się nie musi. Widocznie jednak coś go poruszyło, bo rzekł. Ale ta, jak pan mówi, kapucho napędzana klasa robotnicza wojnę jednak wygrała i w naszym kraju też coś nieco zrobiła. Coś nie, coś tak. Ma nawet podobno znieść ten cholerny stan wojenny, który mamy. Co pan nie wie, już jest zniesiony. Tak. Nie zauważyłem. W oczach starego człowieka zamigotali figlarne ogniki. Ale chyba nie pan znosił, bo klasa robotnicza, ale pan to już raczej ja nie pan. No, może istotnie. Jednak mój ojciec był robotnikiem. Zwyczajnym robotnikiem. Nie wstydzę się tego. <głos> Ale posyłycha Wybuchnął śmiechem pan Siasiu Zamieniliśmy się, nie ma co gadać Nie przyznawałem się do tego od wojny Tej prawdziwej oczywiście, a nie tej co teraz Ale teraz ja spierniczałem Żona mi umarła, córka dawno na swoim <głos> Widzi pan, ja też nie wstydzę się tego, że mój stary był też zwyczajnym Profesorem uniwersytetu i w dodatku pułkownikiem legionistu. Prawie całe życie bóle za to frycowe. Ta, syn wraga naroda, też wrak naroda. Może kiedyś to wyprostuję, ale, ale wstydzić się też nie mam czego. A mama moja, panie inżynierzy, znów zaciągnął się dymem. W zamyśleniu wypuszczał go nosem, patrzył w okno. Obiecywałem staruszce nie mówić o tym, ale... Sam nie im dlaczego właśnie dziś coś mi... Widzi pan, moja mama była hrabianka. Nie do wiary, co? <śmiech> Jej pra-pra-pradziadek, nie, pra-pradziadek właśnie, wie pan, wie pan, była taka biblioteka jego imienia, tak. No a ja... <śmiech> Parsknął śmiechem, znów spojrzał w okno. Rwały mu się te myśli, jak z pary ciała jak pan widzi? Cholera na tego kruka. Zmienił nagle temat, machnął ręką, ptaszysko za oknem, poderwało się ciężko z gałęzi. Ta, zamieniliśmy się miejscami, ja z wroga klasowego w proletariat, a pan z proletariatu w przodujący siłę. Patrzyłem w osłupieniu na pana siasia. Przerzucałem w pamięci nazwiska osolińskich, Baworowskich, Raczyńskich Zaluskich, Dzieduszyckich, Czartoryskich Zamojskich, Dzialyńskich, Krasińskich O których chodzi Zresztą <śmiech> Jakie to ma znaczenie dziś Ile jeszcze tajemnic Wymusiła ta wojenka Wojenka, za którą chłopcy Malowani, sami wybierali? Cisza stała się namacalna ten cholerny kruk znowu usiadł na galerii. a może to był inny. Był tu u mnie w zeszłe środy facet, tyś pokręcony w precel, podjął pan Siasiu. Po jego wyjściu jedna pani spytała mnie, zna pan tego faceta? Gdy zaprzeczyłem, to dała, a wie pan, ile on jest wart? Powiadają, że 16 milionów. Wracając do domu zastanawiałem się, ile wart był Einstein, Van Gogh, Mozart. Wie pan, lubię Mozarta. Mogę panu powiedzieć, wtrąciłem się. Van Gogh sprzedał jeden, jedyny obraz za 400 franków i zastrzelił się w nędzy na obsypanej kwiatami lące w Mogiły Mogili Mozarta nikt nie zna, wyrzucono go do dolu z wapnem niegaszonym. Norwid umarł w przytulku paryskim. A, lista jest bardzo długa. Znów zapadła cisza Jakby starając się zacerować tę dziurę w rozmowie Podjął temat pierwszy zastępca generalnego Człowiek wart jest tyle, co jego umysł Inteligencja Zauważywszy pokpiwające spojrzenie masażysty dodał Wracam właśnie z USA, z konferencji Żebyście wiedzieli Znaczy, żeby pan wiedział, poprawił się na jakie szczyty Wzniosła się technika Klękajcie narody Pan Siasiu Sięgnął w kieszeń, wyciągnął Dłoń, rozpostarł ją Przed nosem mówiącego To, proszę pana O, to jest technika Zróbcie coś takiego, tu klęknę Co to jest? Nie widzę To proszę włożyć bryli, znaczy okulari Zastępca włożył okulary, Przyjrzał się uważnie Nadal nie widzę. A to, to, to, to, co to jest? W tym, proszę pana, ciągnął masażysta, zakudowany smak, kolor, kształt, wzrost, zapach może pan schować w piramidzie egipskiej na 4000 tysiące lat, nie Po Potem trochę ziemi, trochę ciepła słonecznego, trochę wody i wyrośnie panu rzutkiewka. Zresztą, po co się macie tyle trudzić? Trawkę zróbcie, jedną trawkę, ale żeby, żeby rosła, rozsiewała się i pachniała jak trawa. O, wtedy to jak lęknę. Tak, wtedy to ja przyznam, że ta technika, jak pan tu mówi, warta jest coś, nie coś. Jeszcze malutko i zacznie mnie pan nawracać, uśmiechnął się kwaśno pierwszy zastępca. A pański tatu... — Przepraszam, może ja niedyskretny jestem. Ten zwyczajny robotnik nie wierzył w Boga. — Mój ojciec, proszę was, żyje i ma poważniejsze stanowisko ode mnie. — A, to istotnie nie może, przepraszam, palno lepiej. — Do igry siedzi ten cholerny lwo, jak pomyślałem. Tymczasem jego interlokutor przybrał wyrozumiale dostojną postawę. My nikomu nie bronimy wierzyć w Boga. Żądamy tylko, by rozległo się pukanie do drzwi. Jeszcze ktoś? Zdumiał się pan Siasiu. Już po czasie. Proszę. W drzwiach stanął personalnie. Na jego widok nawet ja czułem się nieswojo. Przepraszam, że was niepokoję. Globstwo tam uniósł się z kozetki zagadnięty rad, że ktoś z branży przerwał niezbyt wygodną rozmowę. Ale jakim cudem żeście mnie tu znaleźli? Jak trzeba to każdego znajdziemy, popisał się personalny żartem w swoim stylu. Chodzi o to, żebyś wiedział, że generalny zaraz do ciebie zadzwoni, jest wściekły. Daj spokój, co się niby stało? Pokręciło mnie ląbago i dlatego nie chodzi o zebranie. Przerwał personalny. drukarnie znaleźli. Maszyny do pisania, kserokopiarki, to nasze! No to co? Wściekł się zastępca. Co ja mam z tym wspólnego? A no masz, masz. Może lepiej wyjdziemy, co? Dobre mi zawracacie jakimiś drukarkami. uprzedzalnym od początku. Z tą cholerną solidarnością. Dzwonek telefonu podziałał, jak wystrzał. Zastępca odruchowo szarpnął słuchawkę, siadając na kozetce wrzasną. Halo! Gwałtownie ściszył głowę. Tak, to ja, przepraszam, przepraszam. Tak, tak. Słyszałem, tak. No, słyszałem, bo zauważył gwałtownie machającego, przecząco palcem personalnego. nawet nie wiem, odobiło mi się coś. O Co? Zerwał się nagle, oczy wyszły mu z orbit. Igor? Niemożliwe, absolutnie. W naszej daczy? W, w, właściwie to, to, to jest dla żony nie, nie, nie, nie dla mydlenia oczu, towarzyszu Nie dla mydlenia oczu My z żoną dawno sobą, to, Nie, nie, ja rozumiem Ale trudno, żeby ojciec miał zasyp Już dobrze, już lecę Rzucił słuchawkę Otarł pod skroplony na górnej wardze Odwrócił się do masażysty Wyłaczcie mi no To znaczy nie, nie, Niech panowie wybaczą Mam konferencję Podszedł do drzwi Ujął podlokieć personalnego Po wyjściu trzasnął drzwiami Ej, czasy, czasy Wesknął pan Siasiu Kwiaty więdna Gówno kwitnie I jest lekkie, dodałem Co? Lubi pan rosu? No lubię Jeść czy robić? Gady pan do rzeczy, panie inżynierz, bo nie zrobi masaż. W czasie gotowania widać tylko szum. Tylko szum. Ale pod jego warstwą jest pełny garnek czystego, pożywnego rosolu. Przyjeżdża pan do wsi, w której ośmiu pijaków robi rejwach na kilometr. Mówi pan cała wieś pijana, a paruset trzeźwych siedzących po chalupach martwi się. Patrz, jak on tych kilku falow robi nam reklamę Chamstwo, nieudstwo, hochsztaplerstwo rzuca się w oczy Bo jest głośne i wypływa jako, że waży tyle, co nam no, mówiliśmy tylko, co tak A uczciwość siedzi w kącie, bo obok jest skromność I nic się tu nie zmieni? No rozbieraj się pan Oczywiście, zmieni się Odparłem zdejmując koszulę I tu leki gówno piać wypłynie? Wypłynie, wypłynie, po przemalowaniu rzecz prosta. I nie ma żadnej rady? Oj, panie siasiu, panie siasiu, tym razem westchnęło się mnie. Wychodzi na to, że dziś mam robić za księdza skargę, a ja wątpię, bym się na to nadawał. Skoro jednak tak, pan Dusi, podobno w Anglii w czasie wojny był jeden afisz propagandowy. Rób swoje. I co? Kudy nam do nich? A u nas na każdym słupie i co jeden to mądrzejszy polityk na tym najpiękniejszym ze światów jest jedyny sędzia prawomocny jego trzeba się radzić my oglądamy go przy goleniu a kobiety w pudarniczkach jeśli jego nie oklamujemy jest w porządku dlatego widz w teatrze się myli a widownia nie bo to jest suma i średnia osądu bez mała, no idiotycznie to może zabrzmie ale tak mi się jakoś sformułowało sumienie zbiorowe rozumie pan? obywatel się myli a naród nie Ktoś powie, a taka szeli Gdy ci sami chlopi, którzy rzuciwszy ziemię Szli pod kościuszko ratować ojczyznę Wydawali potem w ręce okupantów powstańców Mordowali ich, grabili ich mienie Tak, ale to tylko wyjątek potwierdzający reguły Naród się nie myli I w ten naród ja wierzę Dlatego ściszyłem głos pół żartem Z pytaniem. nie ma to założonego podsłuchu <śmiech> A zresztą wrzasnąłem, nie oczekując odpowiedzi, niech się i nie podsłuchiwa czy czegoś nauczył. Dlatego wierzę w Solidarność, bo to ani Walensa, ani Ruleski, ani Jurczyk, czy Michnik, czy kuruń, tylko suma dziesięciu milionów sumień i to mylić się nie może. A odnośnie nieomylnych, przodujących, niech pan sobie przypomni nasze ostatnie rozmowę. Tak, szubrawcom żyje się łatwiej Ale umiera się trudniej Bo bilans się nie zgadza No i jesteśmy w domu Musimy zdecydować się Czy gramy na bilans jak pański tato Mój zresztą też Jak synalek tego gagatka Jeśli dobrze zrozumiałem ten telefon Naszej BWO Czego? No bardzo ważny O No osoby Nie, nie osoby Osobistości To zupełnie co innego A więc trzeba wybierać Albo walczymy o bilans Albo o ty pięć minut Poniatne? Stary masażysta wyprostował się, przyłożył komicznie zalamaną dłoń do czoła, wyskandował. – Tak, toczy właśnie w Lagerodzie! wrzasnął nieoczekiwany. Tancujemy? – strzelił w dłonie, przytupnął, w pozie kozackiej wybuchnąłym śmiechem. – Sto dwadzieścia lat będzie pan miał, a ta fantazja jazłowiecko ulańsko lwowska pana nie opuści. – Dobra – Tancujemy. Uniosłem rękę jak do kozaka, drugą przeplotłem na ramieniu z ręką pana siasia, niczym Greg Zorba, wilem wykroczną stopę na pięcie, pisnąłem przeraźliwie i ruszyliśmy w tan śpiewając i da, tanca, Na ostatnim ha przykucnąłem wraz z masażystą, wyrzuciłem w górę ręce i szczupakiem wylądowałem na kozetce w dłonie nawet główku oparle o czoło, a pan siasie już zatapiał swoje szpony w moich plecach, międląc tkankę kluszczową jak ciasto. Nie ma na świecie narodu, pomyślałem postękując, gdy ucisk palców był zbyt dużo, któremu by tak wyniszczono inteligencję jak Polakom. Ukraińska inteligencja zdążyła uciec za granicę i stworzyła tam potężny ośrodek emigracyjny z własnym uniwersytetem. Z rosyjską gorzej, wielu jej przedstawicieli jeździ po Paryżu na taksówkach, węgierski, rumuński, czeski bułgarski ubyło, lecz nie w takim stopniu. No może estończykom, lotyszą czy Litwinom dostało się tak jak nam, ale chyba nie bardziej. A jednak mimo, że w czasie wojny i po wojnie w okresie i drużby, Zmiażdżono to co inteligencko Je szlachciansko, je pansko Je mimo to jakimś cudem wartości Moralne, etyczne, patriotyczne Trwały podskórnie I przetrwały Au! Wrzasnąłem, bo palce masażysty Wpiłem się po bokach walki tłuszczu nad biodrami O czym pomyśli inżynierku? Gadać i szybko, bo przepułowie A to co to za metody baciarsko wariatkie coś pan No o czym, o czym o mnie? Oj, laskusie, to znaczy, co znaczy, to znaczy gadać, bo przy połowie. A mu, pan Państwa, ty... dobra już, dobra, powiem, powiem, myślałem, myślałem, ile pan jest wart? No ile? W naszej walucie czy w dolarach? A Jezus, co pan wyczynia? W rublach, inżynierku, w rublach. No ile czerwonco wart jest hrabia, masażysta, parazit, Aha. tyle ile sam potrafi stworzyć i dać innym. – A ja myślę, że tyle... – przestał nagle masować, otarł czoło krańcem kitla, dmuchnął przez zaciśnięte wargi, tyle, ile po nim pozostanie w pamięci, w skutkach, w innych, w dzieciach, jakie zostanie, żeby tak powiedzieć, echu. Uniosłem się na lokciu, spojrzałem uważnie. – eje, staruszku, przyznaj, no się pan, znów pan coś napisał, he? – Masażysta zarumienił się, otarł twarz. Raz jeszcze wesknął: Eee, taki tam, tego, tego. No niech pan pokaże. Ale to nic takiego. Pokaż pan, stary kokiecie. Już ja wiem, co to u pana znaczy. Nic takiego. Mój Boże, dlaczego pan wcześniej nie zaczął pisać? Daj pan to. Wziąłem kartkę, zapisaną pięknym, kaligraficznym Pismem, jakiego dziś nie uświadczysz. Czy może pan tu głośno przeczytać? E? Nazwałem to ballada echu. Trochę pretensjonalne, co? Nie odpowiedziałem. Zacząłem czytać. Człowiek w górach stanął na szczycie, stanął na szczycie. I zawolał, piękne jest życie, piękne jest życie. A gdy milczał tysiąc wąwozów, Tysiąc parowów za nim powtarzało jego wołanie, jego wołanie. Echo, echo. Człowiek krzyknął w wielkiej dolinie, w wielkiej dolinie, cóż po życiu? Życie przeminie, życie przeminie. Potem o tym pragnął zapomnieć, pragnął zapomnieć, ale głos człowieka rozbrzmiewał dalej, dalej i dalej. Echo, echo. Człowiek znosił z pola kamienie, z pola kamienie, każdy radził, zostaw tę ziemię, zostaw tę ziemię, dziś go ręce, twarde, spękane, twarde, spękane, bolą, a tam zboże rośnie na polu, rośnie na polu, echo, echo. Człowiek ujął w dłonie biczysko, ujął biczysko, ech, zapłacę wszystkim za wszystko. Wszystkim za wszystko, dziś ma twarz pociętą biczami. Panie Siasiu, przecież to jest piosenka, jak Boga kocham, no. Zaraz, dziś ma twarz... Czekaj, pan wezmę gitarę. Dziś ma twarz pociętą biczami, zrytą bliznami, całą ech, biczycko. Na coś się zdało, na coś się zdało Echo, echo No spróbujemy, dobra? Człowiek życie ma tylko jedną Ma tylko jedno. Chwyta każdą chwilę powszednią, Chwilę powszednią Chwilę ale kiedy spojrzy z uwagą Spojrzy z odwagą na nie To pomyśli, co pozostanie Jakie zostanie Echo Nie, nie, nie Krzysiu, tak sobie przypominam jak pierwszy raz tę piosenkę nagrywał Benek Koładyż, bo dla niego, dla Benia tę piosenkę napisałem i czegoś takiego chyba w życiu nie miałem. Raz podszedł do mikrofonu, jak zaśpiewał, to mróz mi poszedł po kościach, tak cudownie zaśpiewał. Już nic nie było do powtarzania, zmobilizowała się cała ekipa nagrywająca, wszyscy. I nigdy więcej nie powtarzałem, ale tak nagranego tego echa to nigdy nie miałem. Cudowny człowiek, cudowny głos. Niech mu Pan da zdrowie. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja też myślę, jakie zostanie echo po tym co po moim życiu, po tym, co tu robiłem dla Państwa, bo muszę powiedzieć, że cały czas widziałem Was, tak jakbym siedział przy Waszym stole razem z Wami. Myślę, co pozostanie po naszej pracy z Krzysiem Oczkowskim, z Jankiem Zagodną. Ale co będziemy się martwić, to Wy o tym musicie powiedzieć. Jak macie ochotę, to napiszcie. <głosy> A teraz Wam życzę wszystkiego co sprawia, że warto żyć na tym najpiękniejszym ze światu. W Lwowie się mówiło, daj wam Boże zdrowie, a Matka Boska pieniędzy. Do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia. Do widzenia.